J.K. Rowling Harry Potter i kamień filozoficzny Tłumaczył Andrzej Polkowski Czyta Piotr Frączewski Rozdział pierwszy Chłopiec, który przeżył Państwo Darsleyowie pod numeru czwartego przy Privet drive mogli z dumą twierdzić, że są całkowicie normalni, chwała Bogu. Byli ostatnimi ludźmi, których można by posądzić o udział w czymś dziwnym lub tajemniczym, bo po prostu nie wierzyli w takie bzdury. Pan Darsley był dyrektorem firmy Grannings, produkującej świdry. Był to rosły, otyły mężczyzna, pozbawiony szyi, za to wyposażony w wielkie wąsy. Natomiast pani Darsley była drobną blondynką i miała szyję dwukrotnie dłuższą od normalnej, co bardzo jej pomagało w życiu, ponieważ większość dnia spędzała na podglądaniu sąsiadów. Syn Darsleyów miał na imię Dudley, a rodzice uważali go za najwspanialszego chłopca na świecie. Darsleyowie mieli wszystko, czego dusza zapragnie, ale mieli też swoją tajemnicę i nic nie budziło w nich większego przerażenia, jak myśl, że może zostać odkryta. Uważali, że znaleźliby się w sytuacji nie do zniesienia, gdyby ktoś dowiedział się o istnieniu Potterów. Pani Potter była siostrą pani Darsley, ale nie widziały się od wielu lat. Prawdę mówiąc, pani Darsley udawała, że w ogóle nie ma siostry, ponieważ pani Potter i jej żałosny mąż byli ludźmi całkowicie innego rodzaju. Darsleyowie wzdrygali się na samą myśl, co by powiedzieli sąsiedzi, gdyby Potterowie pojawili się na ich ulicy. Oczywiście wiedzieli, że Potterowie też mają synka, ale nigdy nie widzieli go na oczy i z całą pewnością nie chcieli go nigdy oglądać. Ten chłopiec był jeszcze jednym powodem, by Darsleyowie trzymali się jak najdalej od podterów. Nie życzyli sobie, by Dudley przebywał w towarzystwie takiego dziecka. Kiedy Darsleyowie obudzili się rano w pewien nudny, szary wtorek, od którego zaczyna się nasza opowieść, w zachmurzonym niebie nie było niczego, co by zapowiadało owe dziwne i tajemnicze rzeczy, które miały się wkrótce wydarzyć w całym kraju. Pan Darsley nucił coś pod nosem, zawiązując swój najnudniejszy krawat, a pani Darsley wyrwała się na chwilę z domu na plotki, gdy tylko udało się jej wepchnąć wrzeszczącego dadleja do dziecinnego krzesła na wysokich nogach. Żadne z nich nie zauważyło wielkiej brązowej sowy, która przeleciała za oknem. O pół do dziewiątej pan Darsley chwycił neseser, musnął wargami policzek pani Darsley i spróbował pocałować na pożegnanie Dudleya, ale mu się to nie udało, bo Dadley miał akurat napad szału i opryskiwał ściany owsianką. Nieznośny bachor! zarechotał pan Darsley wychodząc z domu. Wsiadł do samochodu i wyjechał tyłem sprzed numeru czwartego na Privet Drive. Na rogu ulicy dostrzegł pierwszą oznakę pewnej nienormalności. Kota studiującego jakąś mapę. Dopiero po chwili do pana Darsleya dotarło to, co zobaczył, więc obrócił gwałtownie głowę, by spojrzeć jeszcze raz. Na rogu Privet Drive rzeczywiście stał Bury Kot, ale nie studiował żadnej mapy. Co mógł sobie pomyśleć pan Darsley? To, co pomyślałby każdy rozsądny człowiek, że musiało to być jakieś złudzenie optyczne. Zamrugał parę razy i utkwił spojrzenie w kocie, a kot utkwił spojrzenie w nim. Pan Darsley skręcił na rogu ulicy i wjechał na szosę, obserwując kota w lusterku. Kot odczytywał teraz napis Private Drive. Nie, tylko wpatrywał się w tabliczkę z tym napisem, bo przecież koty nie potrafią czytać, a tym bardziej studiować map. Pan Darsley otrząsnął się lekko i wyrzucił kota z myśli. Kiedy zbliżał się do miasta, po głowie chodziło mu już tylko wielkie zamówienie na świdry, które miał dzisiaj otrzymać. Na skraju miasta został jednak zmuszony do zapomnienia o świdrach. Kiedy utknął w normalnym porannym korku ulicznym, nie mógł nie zauważyć, że naokoło jest mnóstwo dziwacznie ubranych ludzi. Ludzi w pelerynach. Pan Darsley nie znosił ludzi ubierających się śmiesznie, na przykład młodych ludzi w tych wszystkich cudacznych strojach. Doszedł do wniosku, że to jakaś nowa, głupia moda. Zabębnił palcami w kierownicę i wówczas jego spojrzenie padło na stojącą w pobliżu grupkę tych dziwaków. Szeptali między sobą wyraźnie podnieceni. Pan Darzlej stwierdził z oburzeniem, że niektórzy wcale nie są młodzi. O, ten mężczyzna na pewno jest starszy od niego, a ma na sobie szmaragdowo-zieloną pelerynę. Trzeba mieć naprawdę czelność. Po chwili przyszło mu jednak na myśl, że to jakiś wygłup. Ci ludzie po prostu przeprowadzają zbiórkę na jakiś równie bzdurny cel. Tak, na pewno o to chodzi. Sznur samochodów ruszył i kilka minut później pan Darsley wjechał na parking firmy Granning's, a w jego myślach z powrotem zagościły świdry. W swoim gabinecie na dziewiątym piętrze pan Darsley zawsze siedział plecami do okna. Tego dnia okazało się to okolicznością sprzyjającą, bo gdyby siedział przodem, trudno by mu było skupić się na świdrach. Nie widział słów przelatujących jawnie w biały dzień, choć widzieli je ludzie na ulicy. Pokazywali je sobie palcami i gapili się na nie z otwartymi ustami. Większość z nich jeszcze nigdy nie widziała sowy, nawet w nocy, natomiast pan Darsley przeżył normalne, całkowicie wolne od słów przedpołudnie. Nawrzeszczał po kolei na pięciu pracowników, odbył kilka ważnych rozmów telefonicznych, a potem znowu na kogoś nawrzeszczał Był w wyśmienitym nastroju, aż do pory lunchu, kiedy pomyślał, że dobrze by było wyprostować nogi, przejść się na drugą stronę ulicy i kupić sobie w piekarni bułkę z rodzynkami Dawno już zapomniał o ludziach w pelerynach, kiedy nagle natknął się na nich tuż obok piekarni Zmierzył ich gniewnym spojrzeniem. Nie bardzo wiedział dlaczego, ale budzili w nim niepokój. W tej grupce również szeptano o czymś z ożywieniem, ale nie zauważył, by ktoś miał w ręku puszkę do zbierania datków. Dopiero kiedy wyszedł ze sklepu, niosąc torbę z wielkim kawałem ciasta z orzechami, usłyszał strzępy rozmowy. — Potterowie, zgadza się. Ja też o tym słyszałem. — Tak, to ich syn Harry. Pan Darsley zatrzymał się, jakby mu nogi wrosły w chodnik. Poczuł falę lęku. Spojrzał przez ramię na dziwnie ubranych osobników, jakby chciał ich o coś zagadnąć, ale się rozmyślił. Przeszedł pośpiesznie przez ulicę, wjechał windą na dziewiąte piętro, warknął na swoją sekretarkę, żeby mu nikt nie przeszkadzał, złapał za słuchawkę telefonu i już prawie wykręcił numer do domu, kiedy znowu się rozmyślił. Odłożył słuchawkę i zaczął gorączkowo myśleć, szarpiąc wąsy. Nie, nie, nie dajmy się zwariować, w końcu nie ma w tym nic niezwykłego. Mnóstwo ludzi może się nazywać Potter i mieć syna Harrego, a kiedy zaczął się nad tym zastanawiać... Doszedł do wniosku, że nie jest nawet pewny Czy syn jego szwagierki ma na imię Harry Nigdy go nie widział Bardzo możliwe, że nazywa się Harvey albo Harold Nie ma powodu, by niepokoić panią Darsley Każde wspomnienie o siostrze zawsze ją przygnębiało Nie miał jej tego za złe Ostatecznie, gdyby on miał taką siostrę Ale mimo wszystko, ci ludzie w pelerynach tego popołudnia było mu trochę trudniej skupić się na świdrach, a kiedy o piątej opuszczał firmę, był w takim stanie, że wpadł na kogoś tuż za drzwiami. Przykro mi, mruknął, gdy drobny staruszek, na którego wpadł, zatoczył się i prawie upadł. Dopiero po kilku sekundach uświadomił sobie, że staruszek ma na sobie fioletową pelerynę. I wcale nie sprawiał wrażenia rozgniewanego tym, że ktoś o mało co nie powalił go na ziemię. Przeciwnie, na jego twarzy zakwitł szeroki uśmiech i zaskrzeczał tak, że przechodnie zaczęli się oglądać. — Niech szanownemu panu nie będzie przykro, bo dzisiaj nic nie może zepsuć mi humoru. Cieszcie pan ze mną, bo już nie ma sam wiesz kogo. Wszyscy powinni się cieszyć, nawet mugole tacy jak pan, bo to szczęśliwy, ha ha, jak szczęśliwy dzień! po czym uściskał pana Darsleja serdecznie i odszedł. Pana Dursleya całkowicie zamurowało. Został uściskany przez zupełnie nieznajomego człowieka i nazwano go Mugolem, cokolwiek miało to znaczyć. Był wstrząśnięty. Pobiegł do samochodu i ruszył w drogę do domu, mając nadzieję, że coś mu się przywidziało. A zdarzyło mu się to po raz pierwszy w życiu, bo nie pochwalał wybujałej wyobraźni. Kiedy wjechał na podjazd przed numerem czwartym, pierwszą rzeczą, jaką zobaczył, i wcale mu to nie poprawiło nastroju, był bury kot, którego spostrzegł dzisiaj rano. Teraz kot siedział na murku otaczającym ich ogród. Był pewny, że to ten sam kot, bo miał takie same, ciemniejsze obwódki wokół oczu. — Sio! — krzyknął pan Darsley. Kot nawet nie drgnął, tylko zmierzył go chłodnym spojrzeniem. Czy tak zachowują się normalne koty? Pan Darsley wzdrygnął się i wszedł do domu. Nadal nie zamierzał wspomnieć o tym wszystkim żonie.